Na początek chcę się posłużyć obratem, bo e, gdy mam okazję e, właśnie pod, te, podczas podobnych spotkań e, pracować, spotykać się z nieco mniejszymi grupami, to na rozgrzewkę bardzo często korzystam z takiego ćwiczenia, zadania, które ja osobiście bardzo lubię. E, spośród różnych obrazów, zdjęć proszę, żeby każdy z uczestników wybrał sobie jeden, który mógłby zatytułować kobieta, kobiecość, który jakby oddawałby w sposób najpełniejszy spośród tego, co, z czego mogą wybierać ich skojarzenie pojawiające się właśnie w tym kontekście. Jak się pewnie domyślacie, to tych skojarzeń jest bardzo wiele i są bardzo różne. Niektóre są bardzo oczywiste, inne są szalenie oryginalne i nie zaskakują wciąż na nowo. A ja osobiście, myślę, że chyba za każdym razem wybieram jakiś inny obrazek, a ten, który jakoś... Zawsze jest taki motyw, który się powtarza w tym, co wybieram. Dlatego dzisiaj wybrałam wam taki obrazek spośród różnych, które, które miałam. Jest to droga. Bo e, faktycznie dla mnie kobiecość i moje przeżywanie kobiecości to jest taka droga. Taka droga, gdzie ja widzę tylko kawałek. Słuchajcie, ta droga gdzieś się tam ciągnie jest jakiś cel. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego celu, ale nie widzimy tej drogi w całości. Ja zawsze widzę tylko kawałek. Wiem, co było za mną, widzę ten kawałek przede mną, ale żeby zobaczyć dalej to muszę zrobić kolejny krok. I ja nie czuję się tutaj uprawniona do tego, żeby powiedzieć, że wiem wszystko na temat kobiety i kobiecości, ani tym bardziej na temat mężczyzny i męskości. To co chcę wam powiedzieć, to jest jakiś wycinek tego wszystkiego, co, co można, e, można powiedzieć. Chcę Wam też powiedzieć coś, co dzisiaj przy obiedzie też wspomniałam, że ja mam takie wewnętrzne przekonanie, że każdy z nas e, ma tak wielką wiedzę, doświadczenie e, tego, czym jest kobiecość i męskość, e, że gdybyśmy dzisiaj zrobili na przykład takie ćwiczenie z obrazami i skojarzeniami, to to, co byście powiedzieli, to byłoby dużo więcej niż to, co ja jestem w stanie Wam powiedzieć. A ja zawsze przy tym ćwiczeniu mam wrażenie, że jedyne zadanie, jakie mi zostaje, to jest po prostu poukładanie tego wszystkiego, co już wybrzmiało, tak, żeby nadać temu jakąś strukturę. E, chcę Wam tak w ramach przypomnienia bardziej, bo ksiądz Marek już tutaj przygotował no, niesamowity grunt. Aczkolwiek ze swojej perspektywy męskiej, a ja mam może to samo, ale nieco z innej perspektywy w pewnych momentach będę przybliżać. Człowiek nie może żyć i funkcjonować poza własną płciowością. To, co widzicie też na slajdzie. Nasza kobiecość lub męskość, stanowi zasadniczą część naszego bycia. Nigdy nie możemy powiedzieć, że że nie jesteśmy, że jesteśmy i kobietą, i mężczyzną, czy, czy że nie jesteśmy ani kobietą, ani mężczyzną. To nas charakteryzuje i y, tak jak męskość jest wyrazem mężczyzny jako osoby, tak samo kobiecość wyraża kobietę jako osobę. Kobieta nie wyrazi się inaczej, niż poprzez kobiecość, a mężczyzna inaczej nie wyrazi się, niż poprzez męskość. Y, faktem jest, że przejawy tego wyrazu e, najczęściej pojawiają się w sferze społecznej i kulturowej. To jest coś, co próbują e, wykorzystywać na przykład osoby promujące ideologię gender. Bo one wykrzywiają to i mówią, że płeć jest tworem kulturowym i społecznym. A to jest tak jakby powiedzenie, że objaw jest chorobą. E, czyli, że gorączka to jest choroba. Gorączka to nie jest choroba. Dziecko ma gorączkę jak jest chore na grypę, na anginę i jak jest chore na świnkę, to też ma gorączkę. Gorączka nie jest jego chorobą, ona jest objawem. Czyli tak jakby powiedzieć, że przejaw taki, że nie wiem, dziewczynki noszą sukienki, to jest kulturowo jakoś, tak się przejawia kobiecość tej małej, małej kobiety i dorosłej kobiety również, ale to, to nie jest sam, sam twór, kultura nie stworzyła tego ale myślę, że, że mocno też już o tym mówił Wam ksiądz Marek, a ja chcę tylko dodać to, co jest moim zdaniem szalenie ważne. Też, żebyście nie czuli tego, co ja miałam wrażenie, że, że trochę echem poszło, szczególnie przed obiadem, kto, kto lepszy, kto ważniejszy, kto ma większą, silniejszą pozycję. Słuchajcie, chcę zaznaczyć, że takim bardzo ważnym zagadnieniem związanym z naszą płciowością jest e, pewna komplementarność, wzajemność. To znaczy, że e, nasza płciowość e, jako komplementarna nie ma utrwalać relacji takiego podporządkowania e, czy jakiejś takiej dziwnie wykrzywionej zależności. E, to jest równorzędność, ale też nie taka, że e, to znaczy, że nie wiem, kobieta może być traktorzystką, jak nam swego czasu ustrój próbował sprzedawać, czy, czy jakieś inne mity, bo, bo w ten sposób na przykład funkcjonują ruchy feministyczne, kiedy mówią, że kobieta jest na równi z mężczyzną. To jest raczej tak, że stając naprzeciw siebie, możemy popatrzeć na siebie i powiedzieć, ok, ja mam to, czego ty nie masz, ale ty masz coś, czego ja nie mam. Jesteśmy na tyle y, równorzędni i wzajemni, że nasze wzajemne bogactwa uzupełniają się i tworzą całość. To jest też to, co wybrzmiało już do tej pory, y, że nasza płciowość jakby uświadamia nam to, że nie jesteśmy pełnią. Ja jeszcze tylko może tak wtrącę, że gdyby było coś, co y, już tak na gorąco bardzo budzi wasze, wasz bunt albo wątpliwość, to spróbujcie mi przerwać to ja będę starała się jakoś odpowiedzieć na to. Bo mam świadomość tego, czasami mi nawet jest łatwiej tak na gorąco do czegoś nawiązać, niż cofać się myślami gdzieś tam, gdzieś tam daleko. E, więc e, Tak jak już wspomniałam, wzajemność stawia kobietę naprzeciw mężczyzny i zakłada, że każdy z nas, tak kobieta jak i mężczyzna, Uczestniczy w całości ludzkiej rzeczywistości. To nie jest tak, że kobiecie dostępny jest, nie wiem, pierwszy kawałek, a mężczyźnie drugi i czy na odwrót, czy nie wiem, mężczyzna może mieć początek i koniec, a kobieta środek tego, co składa się na ludzką rzeczywistość, tylko mamy dostęp do całości, ale jakby w różnej intensywności, jakby w różnym zabarwieniu. Ja tutaj śmieję się sama do siebie, bo e, wiem, że używam też porównań, które są typowo kobiece. Odwołują się na przykład do intensywności bar. <głosy> e, a wiem, że ja mam brata też na przykład i wiem, jak ciężko nam się rozmawiało. Kiedy ja używałam takich metafor, a do niego one w żaden sposób nie przemawiały. E, Stanie ta strona. To nie to prawo, tylko tam prawo. Chciałabym Wam tak po części wspomnieć to, co moim zdaniem składa się niesamowicie na bogactwo kobiecości. Dlatego takie tylko kilka aspektów, bo już pewnie sami czujecie, że temat jest na tyle rozległy, że gdybyśmy tu siedzieli tydzień od rana do nocy i tak nie powiemy wszystkiego. Nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli wszystko, Chodzi chyba bardziej o to, przynajmniej z mojej strony w tym czasie, żeby sprowokować siebie wzajemnie do poszukiwań i sprowokować się do tego, żeby chcieć odkrywać swoją tożsamość jako kobiety, jako mężczyzny, ale też chcieć poznać tego drugiego człowieka, który stoi obok mnie, a jest odmiennej płci, bo to bardzo y, też odbija się na naszym wzajemnym byciu, na naszych relacjach. Yy. Tak jak widzicie, że wszystkie te wymiary, jakby aspekty bogactwa, kobiecości wiążą się z tym, co, co ksiądz Marek też wspomniał już na początku, do jakich jakby światów bardziej predysponowani jesteśmy jako kobiety i jako mężczyźni. Jako kobiety my jesteśmy bardziej predysponowane do funkcjonowania w świecie osób. Natomiast mężczyźni dużo łatwiej i lepiej funkcjonują w świecie rzeczy. I chwała Wam za to, naprawdę, bo my nie poradziłybyśmy sobie z wieloma takimi rzeczami. Słuchajcie, tutaj już próbowałam niektórym mówić, że tak jak księdz Marek nie wyobraża sobie świata tylko z mężczyznami, ja sobie nie wyobrażam świata, w którym żyłyby same kobiety. Ja żyję w to, że to jest taki, e, taka jakby namiastka tego, co by mogło się stać, gdyby na świecie istniały tylko kobiety mężczyźni. Bardzo no, zdanie. <grywa>, no, na szczęście w tym świecie pojawiają się mężczyźni. Pojawiają się. I oni wspomagają nam e, odkrywać to, jakie bogactwo jest ukryte w nas nawzajem. Kobieta jest stworzona do życia w świecie osób, jest stworzona do relacji. I to jest taka jakby pierwsza płaszczyzna, w której tak mocno może odkrywać bogactwo swojego serca. Trzeba powiedzieć, że kobieta ma większą łatwość do tego, żeby funkcjonować bardziej na zasadach współdziałania. Chętnie pomaga. Dlatego sama też jest w stanie przyjmować pomoc dużo szybciej niż mężczyzna. To też jest mocno związane z tym, co nawet tak nawiązując do na przykład tych statystyk, które słyszeliście na temat prób samobójczych, czy, czy innych też badań, które są prowadzone, albo obserwacji, kobieta bardzo często szuka pomocy. Robi to na różne sposoby. Zaczyna najczęściej od tego, że po prostu dzieli się tym, co przeżywa. Przypuszczam, eee... że dla panów stworzonych nieco inaczej niż my, którzy nie wyrażają tak mocno swoich uczuć, emocji, to musi być strasznie męczące. Nie zaczynamy po prostu gadać i gadać i gadać. Nie? No to być może Brat jest wyjątkiem od tych, którzy wtedy się trochę tym męczą. E, ale e, generalnie czasem naszą e, taką formą, w której my przyjmujemy pomoc, jest nawet to, żeby ktoś nas wysłuchał. Naprawdę, panowie, uwierzcie, że czasem jak przychodzimy i zaczynamy komuś o czymś opowiadać, to wcale nie oczekujemy, że znajdziecie rozwiązanie na ten problem. No po prostu potrzebujemy to powiedzieć. Aha. E, drogie Panie, nie dziwcie się, że Wasz ukochany, nie, nie tłumaczy Wam tego, e, co u niego się dzieje, to on przeżywa tak dokładnie, jeżeli nie ma przekonania, że możesz mu pomóc. Bo mężczyzna dzieli się swoim problemem wobec tego, wobec kogo ma przekonanie, że jest w stanie mu pomóc. On nie będzie mówił każdemu o tym, że e, pokłócił się dzisiaj z szefem pracy i w ogóle jaki on jest beznadziejny jak durnych argumentów używa. To, to nie jest jego domena. No my tak zrobimy. Jak wejdziemy do domu, to już od progu będziemy próbowały opowiadać całemu światu o tym, co się stało. To też jest związane właśnie z przyjmowaniem i otrzymywaniem pomocy. Kobieta jako stworzona do relacji pragnie być kimś dla kogoś i jest też w stanie dużo szybciej zauważyć taką potrzebę u drugiego człowieka tak jak mężczyzna chce być podziwiany za to co stworzył, za to co wypracował, za to co zdobył, osiągnął, tak kobieta chce być podziwiana za to, że jest. Po prostu. Ale słuchajcie, też w co, co zrobić? Co zrobić? Być podziwiana, jaka jest? No, nie no. Tak. E, Po prostu e, to, jaka jest, jakby składa się na to, że jest, prawda? Ona jest taka i taka chce być podziwiana. E, a do tego za chwilkę dojdziemy, jakby idąc, idąc dalej. E, też chcę Wam powiedzieć, że. E, taką ważną zmianą, która, e, jakby tego naszego stworzenia do relacji, jest nawet sama komunikacja. E, kobietom, e, jakby dużo łatwiej przychodzi wchodzenie w taki kontakt i nawiązanie komunikacji, ale nam dużo łatwiej jest i my tęsknimy też tak naprawdę bardziej za kontaktem twarzą w twarz. E, nie wiem czy. Czy kojarzycie takie sceny, kiedy ktoś mówicie, dziewczyny szczególnie mówicie do kogoś i on się odwraca i idzie gdzieś no, i będą no halo kochanie, słuchasz czy nie słuchasz, nie? Słuchaj i słuchaj. Mężczyznom dużo łatwiej jest przeskoczyć to, że on mówi i ktoś na niego nie patrzy albo posługuje się komunikatorem, mailem. Dla nas rozmawianie na poważne, trudne tematy przez telefon. Yy, okazuje się być czasem barierą nie do przeskoczenia na przykład. A już nie mówiąc o tym, żeby o tym na przykład napisać w mailu, czy posłużyć się komunikatorem. Yy, jesteśmy yy, w kontakcie z innymi, bardziej aktywne, stosujemy więcej takich aktywnych sposobów słuchania i wyrażania się. Yy, kobieta częściej używa gestów. Nie, wiem, tu tak ja mówię rękoma bardzo dużo. Niektórzy snują podejrzenia, że gdyby mi związać ręce z tyłu, to już nic nie no. e, Kobieta częściej, częściej w rozmowie powtarza takie sygnały jakby słuchania. Mm -hmm, tak, rozumiem, no. tym podobne komunikaty. Jest to dla niej bardziej naturalne, nie znaczy, że mężczyźni tego nie robią, ale jakby jest to, jest to takie bliższe postawie kobiety. To, co myślę, że też przynajmniej dla mnie między wierszami brzmiało ze strony księdza Marka, jeżeli chodzi o sposób komunikowania się, to na przykład, kiedy był. Kiedyś opowiadał o tej sytuacji, mąż wraca z pracy, kochanie, co ci jest, wszystko dobrze, nieprawda, bo niedobrze, bo nie tak to powiedziałeś, jakbyś miał powiedzieć, gdyby było dobrze. Gdy ja mówię dobrze, a ty się nie interesujesz, to i tutaj jest cały problem tego, że kobiety komunikują bardziej symbolicznie, podczas gdy mężczyźni bardziej literalnie powiedziałaś dobrze, no to o co chodzi. Dobrze, <grym> wiesz, to, to, znaczy, to powiedziałaś, że jest dobrze. To dlaczego mam się pytać, dlaczego nie? nie jest dobrze. <grywa> Więc panowie tutaj, ja proszę was o wielką wyrozumiałość względem nas, tak jak my staramy się być wyrozumiałe. I tutaj taki komunikat w dwie strony. Drogie panie, kiedy wasz ukochany wraca z pracy, to nie oczekujcie specjalnie, że on musi się tego nauczyć, żeby zapytać się, jak minął ci dzień żeby e, nauczyć się reagować na twoje dobrze, które wcale nie znaczy, że jest dobrze. Ale nie dziw się te, też temu, że kiedy on mówi, e, że jest dobrze, a ty czujesz, że nie jest dobrze, to on nie będzie ci chciał tego tłumaczyć. E, I że jego komunikaty będą właśnie bardziej takie bezpośrednie, a twoje bardziej symboliczne. I taka, e, myślę, że dobra rzecz, na, żeby pamiętać o tym, kiedy rozmawiamy ze sobą nawzajem, nie chodzi o to, żeby teraz tutaj wszystko analizować sobie, wiecie, ściśle. E, jest taka zasada, którą moje siostry ostatnio bardzo często mi przypominały, bo e, miałam okazję mieć takie zastępstwo na świetnicy. Jeżeli coś mówisz, to nie zakładaj, że ktoś cię usłyszał. Jeżeli cię usłyszał, to nie zakładaj, że cię zrozumiał. A jeżeli cię zrozumiał, to nie zakładaj, że on to zrobi. <głos> e, bo to jeszcze nie, nie jest... Ale, to nie jest wszystko wynikające z siebie. E, słuchajcie, kiedy my czasem coś mówimy e, do, do mężczyzny, to pakujemy to w taki piękny różowy papier i liczymy, że on wie co pod nim jest, a on nie wie. Został opakowanie koleżance, przyjaciółce, a jemu powiedz wprost. A panowie, nie dziwcie się nam, że my naprawdę czasem potrzebujemy to zapakować. Nam to sprawia wielką frajdę. Połóżnie, jak się spotkać pośrodku. Trzeba się tego uczyć. To jest taka, e, myślę, e, taki fajny czas teraz dla nas wszystkich, takiego wzajemnego odkrywania siebie. E, I jakby mnie cały czas trzeba mieć na uwadze to, że że mamy pewne skłonności pewne takie, pewną łatwość do komunikowania się w pewien sposób. I uczymy się siebie cały czas. Nigdy nie będziemy pewnie wiedzieli wszystkiego. Kobiety są bardziej empatyczne, bardziej społeczne w komunikacji, w kontakcie. Mężczyźni częściej są nastawieni rywalizacyjnie na wywieranie wpływu, ale to też jest potrzebne Słuchajcie, ja chcę wam pokazać to, że y, to są jakby nasze domeny, ale to nie znaczy, że któraś z tych stron jest lepsza, a któraś gorsza. Bo jedna i druga jest szalenie ważna, tylko spełnia się, dopełnia się w innych sytuacjach, w innych kontekstach. Y, kolejnym takim naszym kobiecym bogactwem, które niestety bywa często prześmiewane, jest uczuciowość i nasza zmierność między innymi. E, to co dzisiaj, dzisiaj już nieraz by e, kobieta nie potrafi myśleć i nie czuć przy tym kobieta jak myśli to zawsze czuje, jak ja mówię, że myślę to znaczy, że na pewno coś poczułam to nie ma opcji, że jeżeli ja pomyślałam to nie poczułam no sorry, tak już jest e, mężczyznom jest łatwiej pomyśleć i nie poczuć dużo łatwiej dlatego łatwiej jest wam funkcjonować na przykład w sytuacji właśnie stresu egzaminacyjnego dużo łatwiej jest Wam się odwoływać do logicznych argumentów, o ile nie działają bardzo silne emocje, które Was tak zajmą, że przestaniecie mieć <grywa> <grywa> Kobieta jest bardziej wrażliwa na nawet najdrobniejsze bodźce, a szczególnie te, które mają zabarwienie emocjonalne. Stąd właśnie to, że wiemy, kiedy mąż, przyjaciel wchodzi i mówi dobrze, a wcale nie jest dobrze, to my czujemy, że to wcale nie jest dobrze. Stąd wiemy, kiedy dziecko krzywi się tylko lekko, że, że już mu coś dolega. Stąd kobieta jest w stanie, nie wiem, czy, czy mężczyzn to nie zadziwia. Ja pamiętam, że jak urodziła się moja młodsza siostra, ja wtedy byłam no, kajtkiem takim w słuchajcie. Ja nie wiedziałam, jak moja mama rozpoznaje to, że Małgośka jest głodna, ma mokro. że ona robiła cały czas to samo, tylko płakała, albo spała. Wiem, że mój tato się temu dziwił, mimo, że już dwójka dzieci w domu się wychowała trochę. To, to i tak go zadziwiało. To. Kobieta po prostu ze swej natury jest bardziej wrażliwa, na przykład na takie włosce, Dużo szybciej zauważa, choć taka zmienna sama, dużo szybciej zauważa zmiany u innych, a może właśnie dzięki temu. To też związane jest mocno ze stworzeniem do relacji i ze stworzeniem do świata osób. To, co ksiądz Marek już mówił. Obcując z drugim człowiekiem, trzeba tej wrażliwości. Właśnie po to, żeby wyczuć, kiedy coś się zmienia w tej relacji. Kiedy, kiedy zmieniają się nasze potrzeby. A obcowanie w świecie maszyn E, daje nam tą łatwość, maszyna e, no, nie zmienia nastroju nagle, prawda? E, generalnie tyle, że coś trzaska w aucie, to, to mężczyzna usłyszy. No, kobieta na przykład może nie zauważyć tego, że silnik zatrze, bo oleju nie ma, nie? Ale, ale za, za to zauważy to, że ktoś mówi w innym tonie. No, zobaczcie nam to, to jest właśnie bogactwo wasze a nasze jest inne. Dlatego to my jest inne. No. Generalnie. Jest. Ehm, nasze e, zmiany decyzji, na przykład, są zależne od stanów emocjonalnych. To, więc Marek mówił, to jest nastrój wpływa na to, jak ja myślę, jak ja działam. Ale to, co Wam dopowiem jeszcze jako kobieta, e, ja nie zgodzę się z tym, że nastroje kobiety zmieniają się znikąd. Między innymi. Niech się z na zresztą więcej kobiet. Czór, demokracja nie o wszystkim decyduje. To to, to ja chcę to powiedzieć nie po to, żeby tutaj jakoś dewaluować kobietę czy mężczyznę ale po to, żebyśmy mieli większe szanse na to, żeby wzajemnie się rozumieć. E, panowie, słuchajcie, jest jeszcze coś takiego jak gospodarka hormonalna, która nas różni. E, wszyscy biochemicznie składamy się z tych samych substancji, ale w różnych proporcjach. Mało tego, żeby było ciekawiej, to w organizmie kobiety nie jest to konstans, w przeciwieństwie do organizmu mężczyzny. Mężczyzna, stężenie hormonów i substancji biochemicznych generalnie ma przez całe życie na zbliżonym poziomie. Kobieta e, doświadcza zmienności e, hormonalnej w cyklu miesięcznym i to bardzo mocno wpływa na nasze stany emocjonalne. E, więc e, to też jest pewna prawda ale gdyby nie te zmiany hormonalne, to na przykład nie, nie miałobyśmy takiego pięknego daru, jakim jest macierzyństwo, o którym powiemy za chwilę. Czy na przykład nasza, nasza zmienność, ale nasza uczuciowość też jest z tym związana. To wszystko, słuchajcie, się łączy. Ja jeszcze tak jako taką dygresję powiem, że przygotowując się do tego wyjazdu, Szyłam kiedyś z moimi siostrami, umówiłam się na kawę i mówię, słuchajcie, to jest jakieś nienormalne w ogóle. Co to znaczy wyznaczyć granice tam, gdzie ich nie ma? E, ja, żeby móc usystematyzować to, co chcę powiedzieć, musiałam stworzyć sztuczne granice. Przecież nie da się podzielić stworzenia do relacji, od uczuciowości, od macierzyństwa, od bycia żoną, od tego, że, e, że chce być piękna. I jeszcze w ogóle od tego jak tamtego. Tego się nie da rozdzielić. A one tak patrzą, a jakiś czas wcześniej E, oglądałyśmy taki kawalet, który też zresztą dzisiaj przywołałam, e, który Wam polecam, jeżeli jeszcze nie widzieliście na YouTube, wpiszcie sobie, czym różni się mózg kobiety od mózgu mężczyzny. E, jest to e, pokazane trochę w taki przejaskrawiony sposób e, i, e, i z uśmiechem, ale bardzo fajnie pokazuje to, jak mózg mężczyzny składa się z pudełek. Te pudełka w żaden sposób ze sobą się nie stykają. Każde pudełko poświęcone się innemu, jest poświęcone innemu tematowi. Jest pudełko dla pracy, pudełko dla żony, pudełko dla dzieci, pudełko dla e, mojego hobby. E, I każde to pudełko, kiedy mężczyzna się czymś zajmuje, to wyciąga to jedno pudełko i zajmuje się tym, co jest w tym pudełku i niczym innym. Nie interesują go pozostałe pudełka. A e, mózg kobiety wygląda zupełnie inaczej. przewodów, które są ze sobą poplątane, połączone i wszystko się ze sobą łączy. Mąż łączy się z dziećmi, z domem, z teściową, z psem, z pracą, z zakupami, z tym, że mam się umalować. Ze wszystkim. Ze wszystkim. Wszystko, ze wszystkim wszystko się łączy dlatego, że nie jesteś kóźnicą. I ja myślę, że to jest też taki świetny wyciek. Ja tego doświadczyłam właśnie przygotowując się. Nie da się pewnych rzeczy rozdzielić w naszym pojęciu, o ile panowie dużo szybciej by to zrobili. Chcę wam też powiedzieć o tym, że nasza uczucowość jest kosztowna dla nas. Jak piękna, tak też kosztowna. Przez to, że na przykład kiedy myślimy, to zawsze czujemy, to dla nas jest to związane z większym wydatkiem, nawet energetycznym. E, związane jest to też z tym, że dużo trudniej jest nam odwołać się do logicznych argumentów, kiedy przeżywamy. E, owszem, odwołujemy się, ale jest to dla nas trudniejsze. Musimy sobie jakby zrobić taką takie stop klatkę, e, co, co jest w ogóle, wiecie, nierealne prawie, bo my nie przestajemy praktycznie myśleć i czuć. To jest lawinowe. Ale też ta nasza emocjonalność i na przykład związana z nią zmienność. Jest, jest kosztowna. Bo my same musimy się nauczyć swojej zmienności i musimy jakby dostosowywać nawet nasze, nasze reakcje. Owszem, nasze nastroje się zmieniają, ale to nie znaczy, że my musimy za nimi bardzo ściśle podążać. I samo nauczenie się tego, że nawet jeżeli mój nastrój w tej chwili się zmienił, to ja nie muszę być rycząca na całe moje towarzystwo. Też, też nas kosztuje i to kosztuje niemało. E, więc e, proszę nie dziwcie się, że my też potrzebujemy i oczekujemy od Panu tak jako kobieta tego, że możemy wyrazić swoje emocje. E, że chciałybyśmy czasem, żebyście odczytywali nasze emocje zanim my o tym powiemy to takie nasze marzenie, no, może kiedyś się spełni, może czasem uda nam się nauczyć na przykład tego, że dobrze nie znaczy dobrze. Yeah. <laughs> Ale też nie dziwcie się temu, że, że jesteśmy takie wrażliwe i tak szybko zauważamy pewne zmiany. Podczas tego ćwiczenia z obrazami, o którym Wam wspominałam, bardzo często pojawia się takie skojarzenie związane z pięknem. I to jest taki kolejny wymiar kobiecego bogactwa. Dodatkowo, wiecie, co jest dla mnie strasznie takie, strasznie, takie bardzo budujące to, to, że o tym pięknie bardzo często wspominają mężczyźni. Kobiety dużo rzadziej mówią o skojarzeniu z pięknem wobec kobiecości. Zastanawiam się sama, czy dlatego, że zapominamy jakby o tym swoim pięknie i o naszej tęsknocie za pięknem. A może właśnie dlatego, że dla nas jest to tak naturalne, że nie czujemy potrzeby tego, akcentowania tego w sposób dodatkowy. E, tak jak widzicie na tym slajdzie, kobieta jest stworzona, powołana do tego, żeby wnosić w świat piękno. Mimo tego, że wnosi w ten świat piękno, e, samo, sam sposób bycia, ubieranie się kobiety też ma nieść ze sobą piękno. Kobieta chroni z piękna, z delikatnością i wrażliwością, ale równocześnie z wielką stanowczością i wielką siłą. Na przykład to piękno, którego kobieta tak bardzo chroni, jeśli nie doszło do żadnego skrzywienia, bo tutaj ja mówię o takiej wersji wiecie, idealnej, niewykrzywionej, to jest piękno, którym jest życie. Yy, każda, każda matka w taki sposób broni piękna yy, i życia yy, jak nikt inny ona choć delikatna i wrażliwa to potrafi to robić z taką trenutnością i siłą jak nikt inny kobieta yy, to co już mówiłam pragnie być podziwiana ale pragnie być piękna i podziwiana pragnie być zdobywana yy, i w głębi serca tęskni za wielkim romansem takie... ale tutaj chcę tak wyjaśnić ten romans jest napisany z tego względu że e, dzisiaj to słowo zostało skrzywione kiedy ktoś mówi romans to nie wiem jak wy, ale ja pierwsze co sobie kojarzę to jest zdrada małżeńska uwiodła kogoś kogo nie powinna uwieść w ogóle nie powinna myśleć że, że może go zdobyć to jest pierwsze skojarzenie z romansem. A romans to tak naprawdę takie miłosne zaangażowanie. I nie należy go z tym, co, co dzisiaj jakby jest wykrzywione i z tym, co nam podaje świat w Kobieta tęskni za takim byciem księżniczką, troszkę tak jak w dziecięcych zabawach. My z tego nie wyrastamy tak do końca, tylko troszkę zmienia się to nasze marzenie i chcę Wam powiedzieć, moje drogie, że nie musimy się tego obawiać, ani wstydzić, bo to jest właśnie piękne w nas. A do Panów e, chciałabym e, tak zwrócić się z kolejną prągą. Ja tutaj będę apelować. Że, e, słuchajcie, postarajcie się czasem nas popodziwiać. My naprawdę... <śla> to sam fakt naszego istnienia. Nie chodzi tutaj o to, żebyście nas e, właśnie nie wymagali od nas jakiegoś rozwoju, czy nie oczekiwali od nas rozwoju. Nie o to tak chodzi. Ale docencie w nas to pięcio, które niesiemy. E, podziwiajcie nas, adorujcie. E, w nas samych, a nie w naszych dziełach. naszych dzieła. Bo wyobraźcie sobie, że potrafimy się godzić jako kobiety na to, że podejmujemy działania, które pozornie nie mają celu, które e, pozornie nie przynoszą żadnego efektu. Takie myślę, że kluczowe i, i sztampowy przykład, e, to jest na, na przykład na przykład na przykład jest wychowywanie dziecka. Słuchajcie, to jest inwestycja, która trwa przynajmniej 20 parę lat. A może być tak, że owoców nie zobaczymy nigdy. Może być tak. Ale my się na to godzimy. E, w przeciwieństwie, przepraszam panowie, wy potraficie zrobić niesamowite rzeczy, ale potrzebujecie zobaczyć efekt swojej pracy. Buduję fabrykę, widzę fabrykę, nie? Jest, po roku pracy, stoi budynek, gra. Ja nie potrzebuję widzieć tego. Owszem, to jest, my lubimy widzieć owoce na naszej pracy, ale ja jestem w stanie się zgodzić na to, że ja pracuję z dzieckiem przez pół roku i jeszcze nie widzę owoców tej pracy, a co dwa lata usłyszę jakieś echo tego, nad czym pracowaliśmy. Przez te dwa lata. I to będzie coś małego. Ja jestem w stanie zgodzić się na to, że przez pół roku będziemy pracować nad tym, że jak sznuruje się buty. Codziennie, mozolnie, po 20 minut. A za pół roku okaże się, że zaśnurowaliśmy raz, a pięć razy nie wyszło. Ja jestem w stanie się na to godzić jako kobieta. E, więc e, my jesteśmy w tym naszym pięknie i e, w naszym teoretycznym takim pozornie bezcelowym działaniu, e, bardziej romantyczne niż praktyczne. Szczególnie gdy w grę wchodzi piękno i uczucia. A u nas praktycznie nigdy nie ma takiej sytuacji, że uczucia w grę nie wchodzą, więc. Praktycznie zawsze bardziej romantyczne niż praktyczne. E, kolejnym takim naszym bogactwem, a myślę, że równocześnie pierwszym powołaniem każdej kobiety jest macierzyństwo. I to jest taka rzecz, o której. No, <trym <trym> <trym> Przepraszam. O której najczęściej mówią same kobiety. Z czym kojarzy im się kobiecość? Z byciem matką. E, I. Kobieta jest powołana i stworzona do tego, żeby dawać życie. Żeby to życie karmić, pomagać mu wyrastać. Ale y, myślę, że y, przynajmniej część z Was już mogła doświadczyć tego, że to nie jest tylko takie fizyczne dawanie życia. I to nie znaczy, że kobieta, która fizycznie nie zrodziła dziecka, nie jest matką. Y, tutaj niektórzy księża się czasem śmieją, jak ja mówię że moje dzieci bo no, są strój świadczy o tym, że, że niekoniecznie e, dzieci posiadam, ale słuchajcie, ja się bardzo czuję mamą. E, chyba nawet wydaje mi się, że, e, że czasem e, jeszcze bardziej niż mogłabym się poczuć, gdybym e, w tej chwili wychowywała na przykład trójkę czy czwórkę swoich fizycznie zrodzonych dzieci. E, tych, tych moich dzieci już jest nawet Kilkadziesiąt. E, jasne, ja ich nie wychowuję tak jak mama biologicznie, czy mama, która jest z nimi non stop, ale ja czuję się dla nich mamą. Mało tego, wiecie, te dzieci są w różnym wieku. E, pamiętam, jak pierwszy raz e, jechałam na taką moją nowicjacką praktykę do domu dziecka. <śmiech> ja w ciągu 10 minut zostałam mamą, bo mniej więcej tyle czasu trwało wysiadanie z auta i wyciąganie mojego plecaka, wnoszenie go na, na piętro do pokoju, w którym dzieciaki zdążyły się zorientować, że ja już przyjechałam. I okazało się, że jestem mamą dla 21 dziewczynek, z których najmłodsza ma 3 lata, a najstarsza jest 2 lata młodsza ode mnie. Wow. To było hardkorowe, naprawdę. Jak w jednym, w jednym momencie e, miałam 21 córek i to w tak różnym wieku, a e, połowa z nich była e, no, w wieku mojej młodszej siostry albo trochę starsza od niej, czyli tak w wieku moich znajomych. I ja byłam mamą, a nie kimś innym, ja nie byłam dla nich koleżanką. I też e, chyba największy komplement, wiecie, jaki usłyszałam w swoim życiu, to był moment, w którym e, to była tak naprawdę sytuacja szalenie smutna, ale e, też mi to wspomnienie zwróciło, jak której Południa się dzieliła swoim świadectwem. E, pojechałam na kolonie z dziećmi z takich naprawdę bardzo trudnych rodzin e, i był tam chłopiec, który do mojej grupy trafił za karę, bo, no, bo nie potrafił się zachować w swojej, więc wymyślono mu twórczą karę.